Proszę się, Bruno, odcinek 19. Coś nie idzie mi w ogóle, gadka, któryś tam raz zaczynał cholera jasne. No. Za rzadko, za rzadko chyba robię te odcinki, kurczę. Raz na miesiąc to ciężko się później ten język rozmiękczyć i wtedy tak się człowiek denerwuje, gada. 100 razy włączony tego zuma. No. no dobra, witam Was wszystkich serdecznie. Przepraszam za ten wstęp, taki trochę marudzący. Mamy koniec września, zbliża się dużymi krokami ponury, ciemny, wilgotny, mokry październik, czyli pogoda, jaka zwykle jest w Anglii przez cały rok. Więc dużo się nie zmieni. Tym bardziej, że wrzesień to tutaj był. Taki miesiąc jeden z cieplejszych, można by powiedzieć. Na pewno cieplejszy niż te wszystkie cieplejszy yy, Ładniejszy, o tak można powiedzieć. Yy, Ładniejszy niż te wszystkie letnie miesiące. Czerwiec, lipiec, sierpień były do dupy. Tak, do dupy były te miesiące. Yy, chyba najcieplej było w kwietniu. Tak, taka dziwna, taki dziwny kraj. Uniknęliśmy tych wszystkich yy, męczących upałów. 30-stopniowych, duszących promieni słonecznych. No. U nas było zimno, chłodno i wiecznie. I deszczowo. Czyli fajniej. Dobra. Nie było fajnie. Było do dupy. No. Yy, był fajny. We wrześniu zaliczyłem z Brunem kilka fajnych wycieczek, kilka fajnych miejsc. I właśnie zastanawiałem się, o czym opowiem w dzisiejszym odcinku. Bo byliśmy w takim. W wielkim domu, pałacu, zamku nie, zamk, pałacu bardziej XVI wiecznym, Bargley House w sumie nie byliśmy w samym środku bo jakoś tak późno się wybra wybraliśmy, późnym popołudniem i nie mielibyśmy czasu zobaczyć wszystkiego więc y, tylko zrobiliśmy sobie spacer po rozległych ogrodach i zaliczyliśmy taką atrakcję dla dzieciaków, wielką atrakcję dla dzieciaków a mianowicie miejsce nazwane Secret Garden jest tam sporo fajnych ciekawych fontan zabaw wodnych w ogóle no i żałowaliśmy, że nie wzięliśmy ręcznika ale Bruno i tak się zmoczył rozebraliśmy go do gaci i sobie tam hasał potem był trochę problem jak go wysuszyć ale jakoś daliśmy sobie radę także odwiedzając przyszłości kiedyś w ciepły, w ciepły dzień Bargley House pamiętni, pamiętajcie wy, z, dzieckiem, o, z dzieckiem takie trzeba zaznaczyć z dzieckiem chociaż tam jakieś nastolatki, jakieś dziewczyny tam też się kąpały yy, trzeba wziąć ręcznik o. mam takie degresje byliśmy na takim wielkim show militarnym Wiktory Show w Cosby, to też niedaleko Trochę na północ, 12 czy 15 mil od nas na północ. Coroczne military show upamiętniające zwycięstwo w czasie II wojny światowej. Tam się dzieje dużo, dużo. Jest, jest ciężki sprzęt, są czołgi, są wybuchy, jest sporo masa, masa, masa żołnierzy lub no, przybierańców takich z, z okresu II wojny światowej. Głównie Niemcy, Amerykanie. Amerykanie, Niemcy to jest takie dwie główne, przynajmniej w tym roku, y, armie, które rzuciły mi się tam w, w oczy. Może dlatego, że największa bitwa była właśnie między Amerykanami i Niemcami, przedstawiona na tym tam polu no wiadomo, bitwa to wybuchy, czołgi, szermany jeździły, jakieś niemieckie pantery, były karabiny maszynowe, no sporo się działo, cały pokaz tej największej bitwy trwał chyba z pół godziny, tak mi się przynajmniej wydawało. Zostaliśmy um, okurzeni kurzem wzniesionym po wybuchach um, pirotechnicznych. Było fajnie, ciekawie, naprawdę warto było to zobaczyć. A nad nami, nad głowami latały cały czas samoloty z okresu II wojny światowej. Były Mustangi, Speedfiery, był Hurricane, był, była Dakota, nawet przyleciał bombowiec z okresu zimnej wojny, Avro Vulcan, jedyny latający do tej pory na świecie, bombowiec w układzie skrzydeł Delta, warto go zobaczyć, masakra jest piękny no można było pogadać z tymi żołnierzami można, można było po czołgiem wykorzystaliśmy to z Brunem, potem Bruno rzucił się tam po tej bitwie już po zakończeniu imprezy w te okopy, tam musiałem zbierać z nim łuski no musiałem, no, to, no, to przyjemność no, szukanie łusek po okopach to jest sama, sama przyjemność z dzieckiem żeby to zrobić Także impreza była ciekawa, fajna i można by o niej też zrobić osobny podcast, ale chyba w tym roku go nie zrobię. W tym roku nie wziąłem z sobą Zuma do, do Cosby i, i chciałbym podcast podeprzeć jakimiś takimi nagraniami z miejsca, a w tym roku tego nie mam, więc tego podcastu w tym roku nie będzie. Będzie w przyszłym roku. Na pewno pojadę, jeśli pogodę dopiszę. No, a o czym dzisiaj? O czym dzisiaj? No dobra. Dzisiaj będzie o tym, co można zrobić z linii kolejowej. melodyjkę z filmu bajki Taki moich jednej z ulubionych bajek, jeśli, jak oglądałem z młodszym Brunem Tomas i przyjaciele bardzo lubiłem oglądać te pociągi jeżdżące sobie taki fajny klimat ta bajka ma więc to, to nic że tam się nic nie rusza że tam lektor sobie gada dla mnie to ta bajka jest, jest fajna mi się ona podobała i chętnie do niej wrócę jak Tymek trochę urośnie i będzie mógł oglądać to masa więc tak dzisiaj opowiem wam o linii kolejowej łączącej Market Harbor z Northampton linia kolejowa, stara linia kolejowa która kiedyś tu istniała łączyła właśnie pobliskie Northampton z naszym miasteczkiem a linii kolejowej już nie ma linia kolejowa została zamknięta i rozebrana. Co z niej zrobili? Ano, zrobili wspaniałą trasę rowerową. Wybraliśmy się z Brunem na rowerkach kawałeczek zaliczyliśmy yy, odcinek tam pięciu chyba mil i była z tego fajna wycieczka więc może trochę z tej wycieczki. Co się dzieje? Gdzie ci wyleciała mucha? Do buzi? Do oka? Dobra To jedziemy, nie? Piękne sobotnie Przedpołudnie Babie lato snujące się już, bo to Wrzesień Co prawda początek września, ale już Te dni wyglądają dużo o jaki wiraż. Te dni wyglądają, wyglądają tutaj w Anglii dużo cieplej niż, niż lato. Jest pięknie. 20, 22 stopnie. Słoneczko ładnie przygrzewa. Zero wiaterku. Taki może leciutki powiew. No, czekam na Ciebie, synek. A my z Brunem wybraliśmy się na krótką, a może dla Bruna długą wycieczkę rowerową. Wycieczkę rowerową która wiedzie nas po dawnej drodze kolejowej, która łączyła Leicester z Northampton przejeżdżając przez Market Harborough i właśnie jedziemy na południe w stronę Northampton ktoś fajnie wymyślił, że właśnie na drodze kolejowej, która e, zazwyczaj jest bardzo równa usypał Zdjął podkłady szyny usypał piękną ścieżkę rowerową Dlaczego wynikać na kupa? To chyba pień jest? Nie, kupa Ale kto by taką kupę zrobił? Nie wiem Jakie zwierzę? Nie wiem <głos> Może dinozaur chyba? No i co koło tej kupy lata? Mogę? Mm, no to jest pień drzewa chyba mi się wydaje no. Urwany wiesz? Czekaj, a ty... mogę wejść w wodę? Nie, nie możesz Dlaczego? Bo masz trampki a nie kalosze I nie mamy żadnego ręcznika Jakbyś chciał zdjąć Te trampki na przykład I skarpety No to byś musiał mieć jakiś ręcznik No bo jakby Ci nogi wyschły Chyba, że chcesz zdjąć, ale tam nie jest pewne, bo jakbyś się skaleczył, ten grunt jest niepewny, może tam być jakieś szkło. A teraz może wrócimy do y, historii tej linii kolejowej i co można dzisiaj napotkać na trasie, y, jak to wszystko zostało urządzone. No, trochę Wam właśnie o tym opowiem. A Mianowicie, linia kolejowa łącząca Northampton z Market Harbor'ą została otwarta 16 lutego, 1859 roku ja tutaj spojrzę w notatki bo daty nie, nie były nigdy moją mocną stroną więc tak się będę tutaj mam takie punkciki ponapisywane żeby wiedzieć yy, co gdzie i jak i kiedy linia ta to kilka stacji pomiędzy Market Harbor a Northampton to 14 mil drogi czyli niewielki odcinek 22 km ma też tam dwa bardzo ciekawe obiekty, a mianowicie dwa długie wąskie, ciemne tunele długie tunele tunele, które dawniej przez kolejarzy przez maszynistów, parowozów które tam jechały były nazywane szczurzymi dziurami dlatego, że na środku tych tuneli mieszczą się takie kominy które prowadzą na powierzchnię, które służyły do odprowadzania y, dymu z komina parowozów. Dlatego nazywane były szczu, szczurze dziury. się robiło, że strach jeździć. Raz spotkałem psychoanalityka. Wykrył u mnie kompleksy Edypa. Że niby z własną matką no to mu pokazałem zdjęcie. Mamusi wyszedł. Jak tatuś. Tatuś, jak się przyjrzał, mamusi to wsiadł na łeskę WS i łup. W słup. Linia. Została otwarta, tak jak mówiłem w 50, 1859. Bez problemów. Działała przez następne 100 lat aż do roku 1960, kiedy to wstrzymano ruch pasażerski, zostawiono tylko ruch towarowy, no ulepszono tutaj drogi z Market do, do Northampton i autobusy były szybsze i jakoś tak, nie wiem, nie, mniej bardziej rentowne, więc zrezygnowano z, z ruchu pasażerskiego, potem reaktywowano kilka razy na rok, na pół roku, na półtorej roku, były takie próby reaktywowania właśnie linii pasażerskiej no ale to jakoś nie trwało nigdy długo no a zakończyło się to wszystko w roku 1981 zamknięciem linii kolejowej na zawsze 15 sierpnia 1981 roku ostatni pociąg pełen ludzi pociąg pasażerski nie towarowy. wyruszył z Northampton do Market i z powrotem taki pożegnalną, taką pożegnalną trasę i to był ostatni przejazd pociągu na tej trasie potem linie zamknięto tory w znacznej części rozebrano i w znacznej części na miejscu tego torowiska powstała płaska ubita twarda droga rowerowa że będziemy razem podróżowali, to może się poznamy, bardzo mi miło. Liwko, liwko, liwko, skocz po piwko. Przepraszam, a jak pańska godność? Ja proszę pana, nazywam się Baton. Baton. Ty chuju. Jakie plusy ma te, ta droga rowerowa? Takie, że nie prowadzi ona przez, w pobliżu jakiejś głównej ulicy, nie słychać dźwięku samochodów, prowadzi przez takie właśnie malownicze, ciche tereny, tak, taką dolinką. Jest równiutka, ponieważ koleje dawniej musiały mieć równo. Dzisiaj też zresztą nie ma żadnych dużych wzniesień, nie ma, nie ma nagłych pochyłów, czyli z, górę, z górki i pod górkę się nie jeździ tam. Za to jeździ się jakby po wioskowej, fajnej drodze mamy widoki fajne na pola, jeździmy czasami w dolince, czasami na, na, na, takiej, na takim jakby nasypie, że możemy sobie z góry popatrzeć, więc jest bardzo ciekawie. Do momentu, e, kiedy dojeżdżamy do pierwszego tunelu, od market licząc, pierwszy tunel, który napotkamy to tunel Oxydon. Tunel o długości 1,4 mili, czyli 422 metrów zionie z niego chłód zionie z niego chłód tunel jest wąski, ciemny jest dziwne uczucie, bo gdy wchodzi się do tego tunelu to światełko po drugiej stronie wydaje się, bardzo, wydaje się być bardzo blisko ciemność, widzę ciemność ciemność widzę wydaje się być bardzo blisko i gdy się wkracza i się idzie tym tunelem coraz głębiej, głębiej, i głębiej to okazuje się, że to światełko wcale się tak szybko nie przybliża, jakby nam się wydawało za to, światełko za plecami się nam oddala, no i brniemy właśnie jakby w miejscu a wchodzimy w ciemność która nas Otacza, ktoś przyszedł. Na środku tunelu, tak jak mówiłem, mamy komin. Komin, który fajnie, ta... bo rzuca. W środku jest plama światła dzięki temu kominowi. Także to jest jedyny punkt odniesienia, taki, który wyraźnie dosyć się zbliża do nas. I dochodząc do, tego, do tej plamy światła, wiemy, że jesteśmy na środku tunelu. Gdy spojrzymy w górę, widok jest niesamowity, bo taka kapiąca, przedcikająca, trochę przez te cegły woda gruntowa i, i otwór o średnicy, nie wiem ile tam jest, chyba około 5 metrów. Pięknie wyłożona cegła, wszystko takie w takich. No, wykonanie jest naprawdę XIX-wieczne. Równiutkie cegły, cegły są po prostu perfekcyjne. Te łuki to wszystko. To jest jakiś geniusz inżynierii ceglanej. A w ogóle ten tunel to został, co wyczytałem, zbudowany przez George'a Stevensona. Czy on tylko, no może nie zbudował, tylko zaprojektował, bo George Stevenson. To był genialny inżynier-wynalazca. Wynalazł między innymi pierwszą lokomotywę parową na świecie. Rocket. Tak, to ten sam George Stevenson, który właśnie zrobił tu nam te, te, te tunele, które są do dzisiaj w super dobrym stanie. Wchodząc do tunelu, pamiętajmy, weźmy ze sobą latarkę, ponieważ grunt w tunelu jest jednak zawsze mokry, zimny, jest, jest butnisty, więc... Trzeba trochę uważać pod nogami i latarka dodaje nam otuchy. Poza tym, omiatając światłem latarki boczne ściany, zobaczymy zamurowane takie, takie wnęki, takie jakby drzwi co jakiś czas w, w tym tunelu. Z tego, co wyczytałem, były to specjalne takie, takie dwumetrowe głębokości wnęki, a służyły do tego, żeby przechod przechodnie Którzy przechodzili przez tunel w razie właśnie napotkania pociągu mogli się w tą taką wnękę schować i nie zostać rozsmarowani o ściany tunelu. Właśnie gdy linia przestała działać, pomurowano to też ze względów, zamurowano to też ze względów bezpieczeństwa, ponieważ w takich wnękach mógłby się czaić jakiś złoczyńca, który chciałby nas, zabić, obrabować, zgwał zgwałcić y lub nie wiadomo co. Echo, nie? Powiedz coś. Echo. Jak ci się w ogóle, nie bałeś się nic nie? przez ten tunel? A -a. Patrz, ktoś tu zostawił paczkę, myślałem, że to skrytka. Jesteśmy w środku pierwszego tunelu, Oksydon Tunnel, o długości 413 metrów, czyli 200 ponad metrów za nami. Nad nami w, szeroka na kilka metrów, 4 metrowy gdzieś średnicy otwór taki do tego, żeby dym ulatniał się przy przejeździe parowozów w dawnych czasach. Żeby miał się dziś ulatniać No dobra, jedziemy, parzy. Tylko musimy uważać, żebyśmy się nie zderzyli bo bo ci ludzie będą nas czekać Chodź Ruszamy, tu jest trochę suchy, bardziej sucho, widzisz? Nie ma takich kałusz. To Znaczy, że ten teren jest położony troszkę wyżej Woda, spły woda spływa tam na dół Wiesz? No Ci ludzie prowadzą. Może my też powinniśmy. Widzimy, widzimy. No zejdź. Może nie wierzę mi pod kołach. Powoli. Okej. Okay. He, hello. hello. A, to jednak ten otwór nie był w środku, bo do tego końca znacznie bliżej jest. Prawda? I widziałeś, co ci powiedzieli ci ludzie, co nas mijali? Słuchaj, Słyszałeś, co ci powiedzieli ci ludzie? Tak. No nie. co? No co powiedzieli? Nie. You're very brave. Ja? No. Bo takie ma małe chłopaki rzadko kiedy tędy jeżdżą. Tacy mali chłopcy, stój. Tacy mali chłopcy rzadko kiedy, kiedy tędy jeżdżą, wiesz? Dobra. Wyjechaliśmy z tunelu, nadal mamy słoneczny dzień. Tunel ma nie 413, jak mówiłem, tylko 418 metrów. Oksydon tunel. I teraz... Ja, będziemy wracać, będziemy wracać. I za chwilę, ale za chwilę napotkamy... Podobał ci się w tym tunelu ciemnym? No kurde, jestem w szoku. Trasa rowerowa, a dawniej kolejowa, mimo że tylko 14 mil, 22 km, 22 km to jednak w czasie takiej wycieczki rowerowej można sobie zrobić skok w boki i odwiedzić kilka ciekawych, naprawdę ciekawych miejsc, które. Są w pobliżu właśnie tej trasy. Licząc właśnie od Market, najpierw dwa tunele, a później znajdujemy się w Kelmarsz. W Kelmarsz jest do zobaczenia Kelmarsh Hall. 18 wieczny budynek dom z przyległymi ogrodami. Wiadomo, w środku w takim budynku jakiegoś lorda. Można zobaczyć dzieła sztuki, książki, wszystko urządzone właśnie podobnie tak jak było w XVIII wieku. Można sobie to w wyznaczonych godzinach obejrzeć. Można pospacerować sobie po ogrodach. A raz do roku w odbywają się, odbywa się wielka impreza, mianowicie y, piknik historyczny. Festiwal historyczny, gdzie w czasie dwóch, trzech dni można po prostu obejrzeć dwa lat historii. Impreza jest olbrzymia, namiotów jest hektary wręcz. Jest masa ludzi poprzebieranych właśnie z różnych epok i tylko wystarczy po prostu dobrze trafić w odpowiedni dzień odpowiednio to sobie zorganizować i można przenieść się w czasie w dowolne miejsce i w dowolny czas bywając na takim festiwalu historycznym byłem tam kilka razy naprawdę warto, warto wejść w ten klimat zobaczyć, powąchać usłyszeć odebrać to wszystkimi zmysłami. W tym roku niestety nie odbył się festiwal w historii w Kelmarsz, ponieważ długo, długo, długo, długo były przedtem deszcze, a wiadomo jak deszcze to parkingi które miały przyjąć odwiedzające samochody zostały się błotnistymi pułapkami i dzięki temu to niestety został taki ten festiwal odwołany w tym roku, mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie różnie to bywa, ale ale miejmy takie nadzieje no dobrze, to następne co będzie, co po drodze tej naszej rowerowej byśmy napotkali, napotkalibyśmy następnie Lamport Hall. Lamport Hall to podobny budynek do Kelmarsh Hall, kolejny po prostu wielkie, wielkie siedziba kolejnego bogatego szlachetnie urodzonego człowieka, który tam kiedyś mieszkał, którym może tam mieszka do dziś jakaś jego, jego, jego rodzina no i w Lamport jest o tyle ciekawie, że tam często właśnie odbywają się takie właśnie targowiska antyków, jakieś pokazy maszyn parowych zloty samochodów można sobie tam całą rodziną się wybrać, kilka razy w roku kilka weekendów w roku jest na to zarezerwowane a oprócz tego można sobie wybrać się w każdy inny weekend, popiknikować sobie tam w ogrodach, poprzechodzić sobie, pospacerować. Bardzo fajnie, bardzo miło, więc kolejne miejsce do zaliczenia. Jadąc dalej w stronę Northampton, możemy również zjechać lekko na bok, w drugą stronę i mamy jeziorko, jeziorko, a właściwie taki zbiornik wodny Pittsworth Water zbiornik wody pitnej chyba dla Northampton nie wiem jak to tam jest dalej z, z Market no jest taki tam, tam ośrodek sportów wodnych, można sobie tam może, możliwe, że można bo nie wiem, nie, nie, nie sprawdzałem ja tam głównie na rowerku sobie naokoło jeziorka jeżdżę lub jadę z dziećmi na plac zabaw tam taki ciekawy nad jeziorem to jednak zawsze inne powietrze yy, ale widziałem tam pływają sobie łódkami, kajakami ludzie żaglówkami jakimiś nie ma no. no, w Anglii jest ten ból, że nie spotkałem w Anglii jeziora żeby tam gdzie, gdziekolwiek, gdziekolwiek w Anglii, w Szkocji nie spotkałem jeziora, żeby można było się normalnie kąpać, żeby był ratownik żeby była plaża, żeby było bezpiecznie i, i miło nie, nie ma, nie ma jeziora są dla wędkarzy i dla tych co pływają na jakimś sprzęcie nie dla pływaku. dla pływaków są baseny no niestety tak tu jest nie wiem z, z jakich względów ale no, tak tu jest i trzeba do tego się przyzwyczaić w jeziorze się nie, nie wykąpisz człowieku no dobra I idziemy sobie dalej w stronę Northampton kolejna atrakcja, zobaczcie 14 mil a co kilka mil mamy jakąś atrakcję Następna atrakcja to Brampton. Brampton, a właśnie nie powiedziałem jak się nazywa ta droga rowerowa. Ta droga rowerowa nazywa się właśnie Brampton Valley Way. Tak się to nazywa, czyli taka droga rowerowa Brampton od tego miasteczka, właśnie w wioseczki, wzięła nazwę ta cała, cała trasa, bo w Brampton, bo Brampton, od Brampton zaczynają się tory, które już które nie zostały zdjęte które zostały zachowane które prowadzą nas do Northampton, tam można jechać wzdłuż torów już nie, nie, droga rowerowa nie jest zamiast torów tylko wzdłuż torów położona równie równa, równie dobrze ubita ale w Brampton również można sobie obejrzeć stare lokomotywy stare lokomotywy parowe, spalinowe wagony towarowe, osobowe bo jest tam takie małe muzeum. Muzeum nazywa się Northampton and, and Lamport Railway i tam, z tego co tutaj sobie na stronie wyczytałem, mamy 6 lokomotyw parowych, mamy 7 lokomotyw spajnowych. Mamy parowy dźwig kolejowy, mamy 13 różnej klasy wagonów osobowych i 18 wagonów towarowych. To wszystko sobie stoi, tu na bocznicy jeździ co jakiś czas, jakieś różne lokomotywy są odpalane i robią co weekend jest taki przewóz osób, który trwa około 25 minut do Northampton i z powrotem. Więc kolejna atrakcja, można sobie się przejechać kawałeczek pociągiem, czasami jest to lokomotywa parowa, czasami jest to spajnowa, czasami w czasie dnia jest taki miks, Czas jedzie lokomotywa taka, wraca taka, no i jest ciekawostka tam, <grych> pewna dla nas Polaków jest polska lokomotywa jedna, tak, wyczytałem, że mamy tam naszego przedstawiciela. Jest to dzielna lokomotywa fabryczna wyprodukowana w 1959 roku w fabryce w Chrzanowie. Lokomotywa ta przez całe swoje ciężkie i mozolne życie pracowała w Hucie Ostrowiec, gdzie woziła surówkę. No, sprowadzona została do Anglii w 1992 roku i sobie stoi tam ładnie w tym muzeum. Ja nie byłem tam, jeszcze. Yy, jakoś nie wiedziałem o tym, że to tam jest w ogóle w ogóle. No nie wiedziałem. No po prostu, co? Ja muszę wszystko wiedzieć. Nie, nie, jakoś tak mi ominęło. Yy, Pociągami się nigdy specjalnie tak bardzo, aż nie interesowałem. No, więc yy, jest okazja, żeby tam jechać. Tym bardziej kurczę, tym bardziej, że tydzień temu właśnie ominęła mnie tam impreza. Która nazywała się linie kolejowe w czasie wojny. Tak się tak to było zatytułowana. No i wiadomo, parowozy były odpalone, gwizdały, jeździły. Było sporo właśnie żołnierzy, przebierających jakieś oddziały. Organizatorzy zapraszali ludzi zwiedzających, żeby przychodzili w strojach z epoki. I było sporo właśnie normalnych zwiedzających ludzi, którzy wyglądali, jakby się urwali z roku 1940. Oprócz tego, wiadomo, jakieś pojazdy, mech, ciężarówki wojskowe, to wszystko na takie imprezy zjeżdża się tam. Nad głowami latał Spitfire, muzyka grała, były zespoły, chyba dwa takie swingujące jakieś dziewczyny śpiewające w stylu lat 40. taki jazzik, więc było całkiem przyjemnie i klimatycznie. Prawdopodobnie, bo nie byłem. No, nie, mogę od, nie mogę tego y, ten y, stwierdzić, ale myślę, że tak. Więc, y, no i tak. No i potem już dojeżdżamy do Northampton i, i z powrotem. No. Więc, y, trasa z Markę do Northampton i z powrotem to jest 44 km. I myślę, że warto w tą trasę się będzie wybrać. Nie wiem, czy z Brunem, czy Bruno. Dałby radę przejechać tyle za jednym zamachem, ale z czasem zobaczymy no dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że nie zanudziłem was takimi tutaj regionalnymi pierdółkami no i będę się żegnał do następnego odcinka do posłuchania, cześć Zasłon. Co ty, wariatka? Sam jesteś wariat. Nie będzie panu przeszkadzać jak zasłonie? Ale po co jest biały dzień? po południe, czwarta po południu, wrzesień, nie ma szóstej jeszcze. I ty wariatka jesteś. Tylko wstyd przed ludźmi tylko. To ty jesteś wariat. Po co ty chcesz zastanąć, wariatko? Biały dzień, samo południe, czwarta po południu, wrzesień, lato, panów jeszcze szóstej nie ma. Nienawidzę cię. Jeszcze kwadrans do odjazdu, ja już jestem mokry, koniec. Miałem wiersz napisać, wiersz. Dupa z pisaniem, chuj z poczytaniem. Nawet sportu w gazecie nie zrozumiałem. Jestem w proszku. Kompletnie rozmontowany.